Stanisław zachorował na żółtaczkę i tak się przejął swoją chorobą, że zablokowało to jego apetyt. Gdyby nie jadł cały dzień i cały tydzień, nie byłby głodny i nadal nie miał apetytu. Pod presją żony, że gdy nie będzie jadł, umrze z głodu, zmuszał siebie, aby cokolwiek jeść. Jadł, mimo że nie miał wcale apetytu. Jadł nie dlatego, że miał pragnienie jeść, ale ze strachu, wiedząc, że gdy nie będzie jadł, wkrótce umrze z wycieńczenia. W Księdze Objawienia w Apokalipsie, rozdział 22, czytamy A duch i oblubienica mówi, przyjdź, a kto słyszy, niech powie, przyjdź. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce. Niech wody życia darmo zaczerpie. Czy zdarzyło ci się karmienie niemowlę? Karmienie najlepszą odżywką, jaką można kupić? Czy zdarzyło się, że dziecko jedząc ten najzdrowszy, najdroższy przysmak nie połyka, ale go wypluwa? Ty wiesz, że jest to dobre dla niego, a ono wypluwa. Czy znasz sposób, aby takie dziecko zmusić do przyjmowania i połykania tego cennego pokarmu? Dziecko wypluwa z jednej prostej przyczyny. Nie ma apetytu. Nie ma pragnienia, aby jeść. Słowo Boże jest najlepszą, najzdrowszą pożywką, jaką Pan Bóg przygotował dla człowieka, aby odżywiał swojego ducha, aby karmił się każdego dnia. Wysłuchasz audycji Wiara i Wolność bardzo często słyszysz słowa zachęty, nawoływania, przykłady, ile korzyści, ile duchowego zdrowia daje ludziom codzienne, regularne karmienie się Słowem Bożym, zapisanym na kartkach Biblii. Dużo osób czyni to, ale są inni, którzy mimo iż słyszą o tym regularnie, nie czynią tego. Dlaczego? Z jednej prostej przyczyny – nie odczuwają głodu. Nawet gdy już wiedzą, że jest to dobre, nadal nie robią tego, bo im apetytu. Nie są tego głodni. Gdyby ktoś ich zmusił zastraszeniem albo innym sposobem, będą to robić z niechęcią albo z niesmakiem, co w rezultacie i tak nie przyniesie korzyści. Stanisław mógł nie jeść wcale, nie był tym zainteresowany, bo nie miał apetytu, bo nie miał głodu. Czy sprawa jest tak beznadziejna, że ci, co brak im pragnienia, muszą umrzeć w ten sposób? Niekoniecznie. Jest jedna nadzieja i jeden sposób. Listia posła Pawła do Filipian, rozdział 2, czytamy. Dlatego, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie tam nie ma, albowiem to Bóg jest w was sprawcą chcenia i działania, zgodnie z Jego wolą. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań. Kto jest źródłem pragnienia czy chcenia? Tak, również chcenie i pragnienie pochodzi z góry. Jeśli nie znajdujesz u siebie tego pragnienia, zawołaj do żywego Boga, zawołaj do Chrystusa. On czyni to wspaniale. Najpierw da ci pragnienie, a później wypełni je. Wypełnij tak, że będzie się przelewać. Gdy zacznie się przelewać, inni wokół Ciebie zasmakują tego. Poproś Go z wiarą i bez zwątpienia. Modlitwą moją i pragnieniem jest, aby u wszystkich Was, drodzy, a szczególnie u tych, którym brak pragnienia, Pan stał się dzisiaj źródłem pragnienia i wodą z tego źródła, która wypełnia to pragnienie. W ten sposób zapraszam do wysłuchania jeszcze jednej audycji Wiara i Wolność. Zapraszam ja, jak też w imieniu Ani i Józefa Lupa. A za chwilę w audycji Spotkanie z Ewangelią to kolejny fragment Ewangelii według prezentacji Henryka Dedo z Głosu Ewangelii w Warszawie. Spotkanie z misjonarzem, część druga, to reportaż z Polski. Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź z nagrodami.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 Ewangelista Jan rzuca nam wyzwania, abyśmy uwierzyli w charakter Jezusa, który jest zawarty w Jego imieniu. A Jego imię objawia, że Jezus z Nazaretu jest Bogiem Stworzycielem, Mistrzem naszego życia, On jest Panem. To imię objawia, że Jezus jest naszą jedyną szansą na zbawienie z naszych grzechów i sądu. On jest Jezusem. Jego imię objawia, że jest On pomazanym, wyznaczonym przez Boga, aby pewnego dnia rządzić i władać ziemią. On jest Chrystusem. Jeśli przyjąłeś Go, zaprosiłeś do swojego życia, jeśli uwierzyłeś w Jego imię, że On jest Panem, Jezusem Chrystusem, to Bóg Ojciec dał Ci prawo stać się dzieckiem Boga. Spełniłeś te warunki. Zaprosiłeś Pana Jezusa Chrystusa do centrum swojego życia. Wyznałeś Go jako Twojego Boga, Zbawiciela, Władcę, Króla. Gdy tak się stało, to narodziłeś się nie z woli mężczyzny, lecz z Boga. Stanie się dzieckiem Boga zawiera naszą osobistą decyzję, ale wyłącznie od niej nie zależy. Z tego powodu, że zdecydowałeś chodzić do kościoła, czynić dużo dobrych czynów, czy też z tego powodu, że zdecydowałeś zostać muzułmaninem czy buddystą, automatycznie nie stajesz się dzieckiem Boga. Co więcej, możesz zdecydować, że zaczniesz wszystko od nowa, że zaczniesz czytać Biblię, że będziesz modlił się każdego dnia, przyłączysz się do kościoła, będziesz nazywał siebie chrześcijaninem, że innym będziesz mówił o Jezusie. Żadna z tych rzeczy nie przemieni Ciebie w Boże Dziecko. To nie zależy wyłącznie od decyzji człowieka. To nie może być tak, że ktoś pojawi się w Twoim pokoju, przeprowadzi Cię przez prawdę Ewangelii i ogłosi, że stałeś się dzieckiem Boga. Nie może Cię duchowny Kościoła ochrzcić i ogłosić, że jesteś dzieckiem Bożym. Stanie się dzieckiem Bożym nie jest zależne od woli drugiego człowieka. Gdy decydujesz się na przyjęcie Jezusa do swojego życia i chcesz uwierzyć w Jego imię, to w tym momencie ktoś może się z Tobą modlić lub dzielić się z Tobą Ewangelią. Ale ta osoba nie może tego zrobić za Ciebie. To jest osobista, indywidualna transakcja, jaką zawierasz z Bogiem poprzez wiarę, spełniając Jego warunki. Tylko w takiej sytuacji możesz być narodzony z Boga do Jego rodziny. Tu pojawia się bardzo ważne pytanie. o to, czy jesteś dzieckiem Boga. Może masz co do tego wątpliwości.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 Możesz nawet śmiać się z konieczności dokonania takiego wyboru. Ale musisz, jesteś zmuszony, by dokonać tego wyboru. Niepodjęcie decyzji też jest decyzją. Jaka jest Twoja postawa wobec osoby Jezusa i tego, co dla Ciebie uczynił? Człałeś Jezusa, by odkupił świat. Nie, o nie, innym Bogom służyć nie chcę, Panem nieba i ziemi. że służyć chcę. Tak kiedyś byłem w ciemności, Ty odnalazłeś mnie. Powiedziałeś do mnie, Synu czekam wróć. I teraz mam nowe życie. Przez Jezusa zmartwychwstania moc. Jestem dzieckiem w światłości, Wiem, że On kocha mnie, nie o oh nie, w innym Bogu.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 Przed pytaniem czytam fragment z Księgi Wyjścia, rozdział 3, wiersz 15. Mówił dalej Bóg do Mojżesza. Tak powiesz Izraelitom. Jestem, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izajaka i Bóg Jakuba. Posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Pytanie czy modlitwa do Boga, który nazywa się Allah, lub po prostu Bóg, to modlitwa do Stwórcy? Szukając odpowiedzi, czytamy pierwszy list do Tymoteusza, rozdział drugi, wiersz 5. Przed pytaniem czytam fragment z Księgi Wyjścia, rozdział 3, wiersz 15. Mówił dalej Bóg do Mojżesza. Tak powiesz Izraelitom. Jestem.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 1 1 4 0 1 obydwa telefony numer kierunkowy 7 7 3 Zapraszam państwa do wysłuchania fragmentów rozmowy z angielskim misjonarzem Tony Stone'em. Zapewne dużo podróżujesz po świecie. Powinienem w tym miejscu powiedzieć słuchaczom, że mam już 65 lat. Rzeczywiście dużo podróżuję, a ostatnie 45 lat zaangażowania w służbę zaprowadziło mnie do wielu, wielu narodów całego świata. Jedyny kontynent, na którym nie byłem, to Południowa Ameryka. Chciałbym móc tam pojechać. Na pozostałych czterech kontynentach byłem wielokrotnie. Ostatnio dużo czasu spędziłeś w Afryce. Czy mógłbyś nam trochę powiedzieć o tym, co się tam dzieje? Jeśli patrzy się na Afrykę z kontynentalnego punktu widzenia, dostrzega się różnorodność. Na północy Islam rzecz jasna jest bardzo silny, na południu chrześcijaństwo jest bardzo silne. Dla przykładu spędziliśmy sporo czasu w RPA, a także ostatnio byliśmy w Zimbabwe. A w tym momencie trudno jest jechać do tego kraju z powodu wielu wewnętrznych problemów. Ponadto panuje tam głód. Mimo tego spędziliśmy tam trochę czasu. Chrześcijaństwo wywiera duży wpływ na te kraje. Jest w nich wolność do głoszenia Ewangelii. Jeśli udamy się do Nigerii, do południowej części tego kraju, to zobaczymy głównie dzięki służbie niemieckiego ewangelisty Richarda Bonke niesamowite poruszenie w stronę chrześcijańskiej wiary. I odbywają się tam spotkania, gdzie liczba uczestników dochodzi dosłownie do miliona. Miliona. Byłem tam, byłem na tych spotkaniach. Jest to doświadczenie zapierające dech w piersiach, duchowe wyzwanie. Czy mógłbyś troszeczkę pokazać nam, co dzieje się na takich dużych spotkaniach? Myślę, że jednym z pierwszych pytań, jakie pojawia się w umysłach ludzi jest, co przyciąga milion osób na jedno miejsce. I muszę powiedzieć, że to są wspaniałe cuda, jakie się dokonują w czasie tych wydarzeń. To nie jest tylko suchy raport. Byłem tam, brałem udział w spotkaniach, w których dosłownie setki. Setki ludzi otrzymywało fizyczne uzdrowienie. Byłem raz na spotkaniu, na którym uczestniczyło między dwa a trzy tysiące niewidomych i każdy, dokładnie każdy z nich otrzymywał wzrok. To są rzeczy, których nie można kwestionować. Przypomina mi się historia z Biblii, kiedy zapytano człowieka, skąd wie, że to, co jest oferuje, jest prawdą, a on na to? Nie mogę dyskutować na te logiczne zagadnienia, ale jedno wiem. Byłem ślepy. Teraz widzę. O tego rodzaju cudach tutaj mówią, nie możesz dyskutować ze ślepcem, który odzyskał wzrok mówiąc mu, że to nie był cud. Pewnego razu spotkałem kobietę cierpiącą z powodu anga, choroby Basedowa, a także pewnej narośli. Była to narość nowotworowa. I to wisiało przyrośnięte do karku i nie przesadzam, jak powiem, że narość była wielkości melona, większa od jej głowy. I kiedy pastor Bonke zaczął się modlić, widziałem na własne oczy, jak ta narość kompletnie, ale to zupełnie w mgnieniu oka, Zniknęła Jej kark był zupełnie normalny Kiedy tego rodzaju cuda stają się powszechnie znane Ludzie są gotowi pokonać wiele kilometrów By znaleźć się w takim miejscu Ale trzeba zaznaczyć, że pastor Bonke Nie kładzie tak wielkiego nacisku na uzdrowienie Jego pierwszą i ostatnią pasją Jest głoszenie Ewangelii Mówienie ludziom o konieczności przyjęcia Przebaczenia grzechów Tak, by Jezus Chrystus stał się Ich osobistym Zbawicielem I tysiące Całe tysiące modlą się do Boga, wyznając grzechy i stając się uczniami Jezusa. Potem dopiero dzieją się cuda. I muszę powiedzieć, że to właśnie przyciąga ludzi. Nie wielki kaznodzieja czy wspaniała organizacja, ale znaki potwierdzające, że Jezus dzisiaj żyje. W Europie głosimy tą samą Ewangelię i nie doświadczamy tego rodzaju przeżyć. Dlaczego? Kiedykolwiek, gdziekolwiek, ktokolwiek przyprowadza ze mną wywiad, zadaje mi to samo pytanie I muszę wyznać, że nie znam ostatecznej odpowiedzi Wiem natomiast, że jest coś specyficznego w Afryce, na czym buduje się wspaniała wiara Ludzie przychodzą na te spotkania i nigdy nie wątpią w to, co się dzieje Przychodzą w całkowitym zaufaniu Naszym głównym problemem na zachodzie Europy, musimy to wyznać, naszym największym problemem jest materializm. Tak wielki nacisk kładziemy na rzeczy. Dziś na przykład, jeśli zachorujesz tutaj w studio, będziesz miał możliwość dostać się do lekarza, do szpitala, znajdziesz specjalistę, a jeśli sam nie będziesz w stanie się przemieszczać, ktoś wezwie karetkę. W Afryce nie ma żadnej z tych rzeczy. W wielu trudnych sytuacjach z powodu bezradności Pragniemy chwycić się ostatniej deski ratunku Pragniemy cudu Podczas gdy oni myślą o nim w pierwszej kolejności Nie mają innej alternatywy To może być jedna z przyczyn Poza tym, na przestrzeni dziesiątków lat rozwinęliśmy doskonałą teologię wyjaśnień, dlaczego takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Podczas gdy oni dostrzegają jedynie te rzeczy, dla których cuda powinny się wydarzyć. Bóg się nie zmienił, jest taki sam w Polsce i w moim kraju, Wielkiej Brytanii. Bóg jest taki sam. Wniosek, więc jest jeden: to my się zmieniliśmy i to w niewłaściwy sposób. Czy zmiany, jakie zachodzą w życiu tych ludzi, którzy przyjmują Jezusa w Nigerii, są trwałymi zmianami, czy trwale zmieniają ich życie? Myślę, że właśnie dlatego możemy mówić o przebudzeniu w Nigerii, gdyby to było tylko emocjonalne doświadczenie. Nie miałoby wpływu na całą nację. A obecnie kościoły są przepełnione. Mówią o dużych kościołach. Zwyczajną rzeczą dziś jest kościół liczący tysiące wiernych. Byłem raz na ewangelizacji prowadzonej przez pastora Bonke, gdzie zaprzyjaźniłem się z pastorem miejscowego kościoła, który woził mnie z hotelu do miejsca ewangelizacji. Dziś korespondujemy ze sobą i on wówczas powiedział mi, że po takim pięciodniowym cyklu spotkań do jego kościoła przybyło 800 osób. 800 osób. I to był wówczas cały kościół, który do dnia dzisiejszego powiększył się wielokrotnie. A kilka lat później ci sami ludzie z powodu nauczania ich miejscowego duchownego zostali ochrzczeni. Duch Święty był obecny w ich życiu. Wzrastają i kościoły wciąż rozwijają się z taką samą siłą. To niezaprzeczalnie wpływa na społeczeństwo, na politykę. Ja chcę powiedzieć, że człowiek, który był ponownie wybrany na prezydenta Nigerii, jest nowonarodzonym chrześcijaninem. Otwiera on drzwi możliwości przed dużymi wydarzeniami ewangelizacyjnymi. Czyni naprawdę wspaniałe rzeczy. Wielu członków rządu to także nowonarodzeni chrześcijanie. Kiedy przyjeżdżasz do jakiegoś hotelu i ludzie dowiadują się, że jesteś duchownym, dzielą się swoją wiarą, prowadzą cię do twojego pokoju. To dotknęło każdą dziedzinę życia społecznego. I to właśnie jest przebudzenie, gdy jego wpływ widzimy w skali ogólnonarodowej. Czy tak duża i głęboka obecność Ewangelii wpływa na ilość przypadków AIDS w tym kraju? Na przestępczość, na alkoholizm? Tak, ma wpływ we wszystkich tych sferach. Jakkolwiek nie są to wielkie liczby, ale są tacy i spotkałem ich osobiście, którzy zostali uzdrowieni z AIDS. AIDS rzecz jasna powoli wyniszcza całe ciało i tylko cud może cofnąć te zmiany. Takie cuda się zdarzają. Przestępczość zdecydowanie spadła. Ale my przecież byliśmy już tego świadkami. W Europie, gdy było przebudzenie, momentalnie zmalał wskaźnik przestępczości. We wszystkich tych dziedzinach przebudzenie musi wywierać wpływ. Ponieważ Biblia mówi, że gdy ktoś przychodzi do Chrystusa, staje się nowym stworzeniem. Stare rzeczy przemijają. Wszystko staje się nowe. Jeśli to jest prawdą, a ja wierzę, że jest, ponieważ jest Bożym Słowem, to oczywistym jest, że stare rzeczy, przestępstwa, choroby, wszystko to odchodzi na rzecz nowego porządku. I to jest bardzo jasne. Ogarnia mnie zdumienie, gdy jestem w Afryce, a szczególnie w Nigerii. Gdziekolwiek się udasz, ludzie rozmawiają o Jezusie. Tego nie spotyka się w naszym zachodnim świecie. Tam ma to wpływ na społeczeństwo od samej góry do samego dołu. Powiedziałeś, że wszędzie mówią o Jezusie. Co o Nim mówią? Załóżmy, że jesteś na bazarze i tam też o Nim mówią? Jezus stał się naturalną częścią ich życia. Gdy poznałem nowe osoby, już po kilku minutach rozmowy zaczynam opowiadać o moich wnukach. Są one ważną i naturalną częścią mojego życia. A ponieważ Jezus jest tak ważną częścią życia tych ludzi, mówienie o Nim jest dla nich czymś zupełnie naturalnym, jak mówienie o innych członkach rodziny. On jest tak bardzo realny. Ich miłość, a także poleganie na nim w codziennym życiu jest w nich bardzo silne. Wcześniej powiedziałeś nam, że prezydent, wielu członków jego gabinetu, a także ludzie, którzy pracują w różnych miejscach w tym kraju, są na nowonarodzonymi chrześcijanami. Co to znaczy być nowonarodzonym? Myślę, że określenie być nowonarodzonym jest najlepszym opisem tego, jak osoba staje się rzeczywiście wierzącym chrześcijaninem. Pamiętam, jak wiele lat temu mieliśmy pewną szczególną kampanię ewangelizacyjną i znany biznesmen zaprosił wówczas Jezusa do swojego życia. Zawsze irytowało go, gdy ludzie mówili o nowonarodzeniu. Irytowało go samo to określenie. Miał niedługo potem spotkanie z zarządem dyrektorów pracujących pod jego kierownictwem. Miał świadomość, że powinien powiedzieć im o swoim nawróceniu, gdyż to rzecz jasna miało także wpływ na wiele praktyk w prowadzeniu interesów. Tak więc on stanął naprzeciw nich wszystkich i powiedział po prostu: Zostałem chrześcijaninem. A to jest jak, jak zająknął się, wytężył umysł, by znaleźć jakieś określenie, to jest jak. I w końcu powiedział: To jest to, jak urodzić się ponownie. Sam był zdumiony, słysząc te słowa wychodzące z jego ust. Ale one najlepiej oddawały to, co czuł, to, co się w nim działo. Kiedy jakaś osoba przychodzi, wyznając swoje grzechy, mając świadomość, że żyje bez Boga z powodu tych grzechów, i wierząc, że Jezus umarł na krzyżu, by ją zbawić, uratować, pojednać z Bogiem, i prosi Boga, aby przyszedł do Jego życia, to jest to nowy początek życia. Ponowne stanie się dzieckiem. Otrzymanie zupełnie nowego życia. Widzicie, Bóg nie prowadzi interesu polegającego na poprawianiu naszego starego życia i czynieniu nas trochę lepszymi. Nie. On daje nam całkowicie nowe życie. Dlatego nazwanie tego nowym narodzeniem jest jak najbardziej na miejscu. To nowy start, nowy początek, nowe życie, którego podłożem jest relacja z Jezusem Chrystusem. Twoje podróże również zaprowadziły Cię do Indii? Nie, do Indii nie dotarłem, ale byłem w Azji, ale nie tak daleko na południu. A w którym z tych krajów azjatyckich byłeś? Byłem w Japonii. W Japonii chrześcijaństwo jest mniejszościowym wyznaniem. Niewielu jest chrześcijan. Większość społeczeństwa wyznaje religię Shinto lub buddyzm. To zupełnie inna kultura. W Japonii kłopotliwa była niesamowita uprzejmość tamtejszych ludzi. Kiedy z nimi rozmawiasz, zadajesz pytanie to częścią ich kultury jest przekonanie, że powinni dać Ci odpowiedź, jaka według nich sprawi Ci przyjemność. I nie zawsze jest to odpowiedź godna zaufania. Pamiętam, jak byliśmy tam po raz pierwszy i nasza grupa zapraszała na ulicach miasta ludzi na spotkanie, to dosłownie wszyscy wyrażali gotowość przyjścia, gdyż wiedzieli, że to jest uprzejmą odpowiedzią, jakiej powinni udzielić. Byliśmy pewni, że miejsce spotkania będzie wprost przepełnione. Ostatecznie nikt nie przyszedł. Dopiero później odkryliśmy, że to jest częścią ich kultury. Zawsze mówić tak, gdyż to jest odpowiedź, jakiej według ich odczucia oczekuje słuchacz. Muszę podkreślić tu jedną rzecz. Kiedy ludzie zostają chrześcijanami w Japonii albo innym azjatyckim kraju, są gotowi na wielkie poświęcenia. Grozi im utrata pracy, odseparowanie od rodziny i ogólnie mówiąc, płacą rzeczywiście wysoką cenę, by wywyższyć imię Jezusa w swoim życiu. I to mnie bardzo dotknęło poruszyło, że ludzie są gotowi ponieść takie koszty, gdy zostają chrześcijanami. Blisko Japonii mamy Koreę, Koreę Południową, o której w tej chwili myślę. Tam praktycznie są miliony chrześcijan. W zasadzie podobna kultura, a zupełnie inne otwarcie na Ewangelię. Dlaczego? Musimy pamiętać, że było wielkie przebudzenie w Korei i to jest ta tajemnica. Ale nie chciałbym pozostawić wrażenia w tym, co mówię, że Japonia jest mroczna i ponura. W rzeczywistości, gdziekolwiek się udamy, kościoły chrześcijańskie rozwijają się i rozrastają, co dziwniejsze, także pod wpływem wydarzeń w Korei. Pan Bóg używa pastora Jonki Cho, który ma największy kościół na świecie zaistniało pewne ciekawe zjawisko. Południowa Korea była jednym z pierwszych krajów, który Japonia podbiła w czasie II wojny światowej. I wszystkie dzieci były zmuszone do nauki języka japońskiego. Próbowano uczynić z japońskiego narodowy język. Yonki Cho także był wówczas dzieckiem i został poddany tej przymusowej japonizacji. Teraz, kiedy jedzie do Japonii, przemawia w narodowym języku tego kraju. Bóg obrócił to w taki właśnie sposób i dziś wielu Japończyków przychodzi do Chrystusa dzięki temu. Billy Graham także przemawiał kilka razy na ogromnych kampaniach ewangelizacyjnych w Japonii, w czasie których wielu Japończyków się nawróciło. Tak więc, jak mówiłem, nie chciałbym zostawić złego wrażenia. Chrześcijańskie kościoły rozwijają się, ale ludzie, którzy zostają chrześcijanami, ponoszą znaczny koszt. Słuchali Państwo fragmentów rozmowy z Tony Stone. Na ciągu dalszy tej rozmowy zapraszam Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień. Którymi ty Wciąż opiekujesz się Me serce w... Yeah. Ciebie ujrzę, Jezu Me serce wtedy film zaśpiewa Ci, jak wielki Terce w tym zaśpiewać, jak wielkiś ty, jak wielkiś ty. serve to Najtrudniejszych spośród wszelkich problemów z dziećmi należą niepowodzenia szkolne wynikające stąd, że odmawiają one zaangażowania i nie wykorzystują swoich możliwości. Nie ma co prawda prostej metody na to, by zmienić taką postawę, istnieje jednak parę sposobów, które mogą okazać się pomocne. O uwagę prosi Państwa dr James Dobson z Focus on the Family. To prawda, że czasem niepowodzenia szkolne wiążą się z temperamentem dziecka, z trudnościami w nauce bądź z powolnionym rozwojem fizycznym. Tego rodzaju problemy trudno jest rozwiązać. W innych przypadkach trudności mogą być po prostu wynikiem braku motywacji. Otóż, proszę Państwa, my istoty ludzkie skonstruowani jesteśmy w ten sposób, że robiąc cokolwiek oczekujemy nagrody, która uzasadniałaby nasz wysiłek. Brak takowej demoralizuje nas i sprawia, że tracimy zainteresowanie. Odnosi się to szczególnie do dzieci. Te, które nie przejmują się szkołą, często nie widzą dostatecznego powodu, by ślęczeć nad książkami. I my, rodzice, musimy im taki powód dostarczyć. Wynagrodzeniem wcale nie muszą być pieniądze czy prezenty. W rzeczywistości przynoszą one więcej złego niż dobrego. Nagrodą, która znacznie skuteczniej motywuje większość dzieci, jest uznanie otoczenia. Upragnione wyrazy miłości i akceptacji. Dzieci pragną czuć się doceniane, chcą słyszeć komplementy, zwłaszcza gdy są one prawdziwe. Jeśli z zachęt tego rodzaju zrezygnujemy, pozbawiony motywacji młody człowiek może stracić pęd do pełnej realizacji swoich możliwości. Za uwagę dziękuję dr James Dobson z Focus on the Family. Program zrealizowano w studiu DR w Wiśle.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 Czasem czytamy lub oglądamy w telewizji, jak przywódcy różnych religii spotykają się na wspólną modlitwę i mówią, że modlą się do Boga. Do jednego Boga. Czy na pewno modlą się do tego samego Boga? Czy raczej każdy z tych ludzi modli się do swojego Boga? Lub Bożka? Jedno jest pewne. Każdy z tych przywódców religijnych modli się do takiego Boga, czy bożka, do którego modli się codziennie. Do tego, do którego modli się jego religia. Jeśli ktoś z tych przywódców religijnych codziennie modli się do jakiegoś człowieka, to oczywiście ten człowiek, do którego się modli, jest dla niego Bogiem. Bo Bogiem naszym jest ten, czy ta, do której modlisz się regularnie, w kogo i komu wierzysz. W kim masz nadzieję? Komu ufasz? To jest twój Bóg. W czasach Starego Testamentu ten prawdziwy, żywy Bóg, aby wyraźnie określić siebie, aby odróżnić siebie od innych bogów, powiedział Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izajaka i Bóg Jakuba. Lub gdzie indziej powiedział Ja jestem Jehowa. Jeżeli Izraelita mówił o Bogu i zaznaczył, że ma na myśli Boga Abrahama, Boga Izajaka i Boga Jakuba, to wszyscy wiedzieli, że mówi on o żywym Stwórcy. Powiedzieć samo słowo Bóg nie wystarczy, bo inne ludy i narody też mówią o Bogu w swoich językach, ale o innym Bogu. A jak jest teraz, w czasach Nowego Testamentu? Dzisiaj nie możemy powiedzieć o żywym, jedynym Bogu, jeśli nie zaczynamy od imienia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Bo bez Chrystusa żaden człowiek nie ma dostępu do Stwórcy. Nie ma dostępu również w modlitwie. Nie ma dostępu teraz i nie ma dostępu gdy umrze. Tak więc, gdy spotykają się różni przywódcy religijni i wszyscy modlą się do Boga, ale nie za pośrednictwem Chrystusa, każdy modli się do Boga swojej religii, ale nie do stwórcy, nie do żywego Boga. Jeśli chcemy poznać to dokładniej, najlepiej przeczytać, jak modlili się apostołowie. Na przykład apostoł Paweł tak to przedstawia w drugim liście do Koryntian, rozdział 5. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnienie. W imieniu Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem.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 W naszym ciągu słuchamy audycji Wiara i Wolność i zapraszamy do wysłuchania ostatniej części audycji, którą nazywamy Radiowe Spotkania Biblijne. Ze mną dzisiaj są dwie osoby, Ania i Józef Lupa. Dobrze. Dobry wieczór. Bardzo często wśród nas i wokół nas słyszymy takie powiedzenie ja nie zmienię wiary, w jakiej się urodziłem, urodziłam, tak i umrę. Jest to mocne postanowienie i brzmi jak wyrocznia. Wśród osób, które tak mówią, większość żyje i umiera, tak jak postanowili. Nic w ich życiu nie ulega zmianie. Czy to dobrze, czy źle, każdy sam się kiedyś o tym przekona, ale gdy chcemy używać tego określenia zmienić wiarę lub nie zmieniać wiary, zobaczmy na podstawie różnych przykładów ludzi, jak jest z tą zmianą wiary. Czy jest to coś złego, czy dobrego? Zobaczmy, czy ludzie, którzy byli bardzo gorliwi w służbie dla Pana i Boga, zmienili wiarę, czy nie zmienili wiary. I wiele takich osób znajdujemy w Piśmie Świętym i w historii Kościoła, ale zacznijmy od apostoła Pawła, który był... Jednym z nich I próbował bardzo mocno trwać W swoim postanowieniu Czy apostoł Paweł zmienił wiarę? W dziejach apostolskich Mamy przykład Wędrówki apostoła Pawła do Damaszku I w rozdziale dziewiątym Od 3 do 6 wiersza Czytamy Gdy zbliżał się już swojej podróży do Damaszku Olśniła go nagle światłość z nieba A gdy upadł na ziemię Usłyszał głos, który mówił Szable, szable. dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, panie? Powiedział, a on Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz Wstań i wejdź do miasta Tam Ci powiedzą, co masz czynić Tak, stało się coś W życiu Pawła, apostoła Pawła, który był Bardzo gorliwy i był przekonany, że Wykonuje wolę Bożą Stało się coś niezwykłego Właśnie y, Został dotknięty mocą Bożą, mocą Chrystusa. I co wtedy stało się? Czytamy o tym w liście apostoła Pawła do Galacjan, no rozdział pierwszy, 21-24. Potem udałem się do krain Syrii i Cylicji. Kościołem zaś chrześcijańskim w Judei pozostawałem osobiście nieznany. Docierało do nich jedynie wieść. Ten, co dawniej nas prześladował, teraz jako dobrą nowinę głosi wiarę, którą Oniś usiłował wytępić I wielbili Boga Z mego powodu Apostoł Paweł Został zmieniony Zmienił Wiarę Zmieniło się coś w jego życiu Zwróćmy uwagę Pismo Święte wyraźnie również o tym mówi I Paweł samo sobie w Piśmie Świętym Kim on był Był on człowiekiem Który wychował się a Jako Żyd był faryzeuszem W ówczesnym czasie Taki człowiek jak Paweł znał na pamięć Pismo Święte I miał chyba powody do tego, żeby być przekonanym Że w to, w co on wierzy I to, co on robi Jest właściwe I, i był pewien, że będzie to robił Do końca swojego życia Jednak przed chwilą e, Przeczytaliśmy, że Spotkał kogoś na swojej drodze I to zmieniło absolutnie Wszystko w jego życiu Zmieniło to Kierunek jego życia Spotkał Jezusa Tak, to znaczy, że szedł w jednym kierunku gdy, Jak gdyby szedł Na południe, a naraz Zwrot nastąpił i poszedł na północ Ciekawe, że Znał wcześniej Pismo Święte Żył według Pisma Świętego A szedł w złym kierunku Tak, i coś musiało się zmienić Musiało się zmienić troszkę tylko? Tak, on znał, tak jak powiedzieliśmy, Pisma, prawda, na pamięć. Ale po, kiedy poznał samego Jezusa Chrystusa, wszystko się zmieniło. On nie wierzył jako Żyd w ówczesnym czasie faryzeusz że Jezus Chrystus jest tym Zbawicielem. Ale kiedy Jezus stanął na jego drodze jako Bóg, wtedy on padł na twarz. Nie miał nic do powiedzenia. Cała wiedza może wszystkie nauki, których był uczony od najmłodszych lat, po prostu nie tak może, że legła w gruzach, ale odeszła zupełnie na dalszy plan. Jak powiedział później o tym, o tej przeszłości swojej, o tej wiedzy, że wszystko to... Uznaje za śmieci, byle tylko pozyskać poznanie Jezusa Chrystusa. Taka głowa, takie nauki... Sa, y, najlepsza szkoła, jedna z najlepszych szkół albo nawet najlepsza szkoła. Chciałem zaznaczyć, że dzisiaj o, mówiąc o zmianie wiary, w dzisiejszym świecie jest mnóstwo, mnóstwo różnych, a, można powiedzieć, religii. głosów, religii i tak dalej, ale dzisiaj również mówimy o tym, że wśród tych wszystkich głosów jest jeden właściwy kierunek i wtedy... Jest jeden głos, który czasem jest bardzo cichy. To tak, jest bardzo cichy. I zwróćmy uwagę również, że że ten cichy głos Paweł nie potrafił rozróżnić, znając Słowo Boże. Ale Bóg stanął na jego drodze. I Bóg może stanąć na drodze każdego z nas. Właśnie, apostoł Paweł zmienił wiarę. Używamy tego określenia, tak jak większość ludzi używa wokół nas i wśród nas. Były konsekwencje tego, tej, tego zwrotu, wielkiego zwrotu życia apostoła Pawła. Gdy apostoł Paweł zmienił wiarę, Przeczytajmy o tym właśnie w dziejach apostolskich w rozdziale dziewiątym. Jakie były konsekwencje, gdy apostoł Paweł zmienił kierunek? WPNA, Oak Park, Chicago. A Szaweł, czyli Paweł, występował coraz odważniej, dowodząc, że ten jest Mesjaszem i szerzył zamieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku. Po upływie dłuższego czasu Żydzi postanowili go zgładzić. A więc najpierw był popularny wśród Żydów, był popierany przez e, wszystkich e, ci, co byli jego przełożonymi, popierali go i go wyposażali w różne materiały. A później, kiedy zmienił wiarę, kiedy zmieniło się, zmienił się kierunek apostoła Pawła, ci sami Żydzi naraz chcą go zabić, składzić. A więc są konsekwencje zmiany wiary. Paweł spotkał Jezusa osobiście i już nikt tego nie mógł mu zabrać. I on zrozumiał wtedy, że Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem jest Zbawicielem i zdecydował pójść za Nim po cent. Jednak ci ludzie, którzy słyszeli Pawła, nie wszyscy mieli otwarte serca i nie wszyscy się zgadzali z tym, co Paweł głosił. I to jest dziwne, bo przecież znając apostoła Pawła wcześniej, przecież to byli jego przyjaciele, byli jego współpracownicy, no to znając go tak dobrze powinni mu ufać, że jeśli on coś doświadczył, to posłuchajmy, uwierzmy w to, a jednak tak nie było. Chcieli go zgładzić. Tym bardziej, że, że Paweł udowadniał w oparciu o Pismo Święte wiele razy w dzieła apostolski i tak dalej jest Jezus jest Cielem. Niemniej jednak oni dalej byli tak bardzo przy tym E, Starej wierzę, Że odrzucili to Nie chcieli go zabić, jak on może Tak Więc ci, co zmieniają wiarę Nie mają łatwego życia Rodzina czy osoba, która zmieniła wiarę Mogła być ekskomunikowana Wtedy Ym, Teraz może być podobny Pamiętamy sytuację, gdy Chrystus uzdrowił Niewidomego, rodzice bali się przywódców Religijnych, bo ich syn Zmienił wiarę Uwierzył w Chrystusa i co właśnie powiedzieli rodzice? Apost Apostoł Jan w rozdziale 9 pisze coś na ten temat. Rodzice zaś jego tego odpowiedzieli. Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi i nie wiemy też, kto mu oczy otworzył. Zapytajcie jego samego. Ma swoje lata, niech mówi za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Mamy tutaj sytuację rodziny, jest małżeństwo, rodzice mają syna. Syn uwierzył, syn poznał Chrystusa, doświadczył Jego mocy i teraz rodzice stanęli według, w tej sytuacji wielkim, z wielkim problemem, bo syn jest zdrowy, powód do radości, a jednocześnie jak to załatwić? Bo w ich kościele jest zagrożenie. No dzisiaj nic się nie zmieniło. Wiele jest kościołów, które mówią u nas jest prawda, nasz kościół zbawia, nasz kościół jest nieomylny. A jeżeli ktokolwiek będzie mówił inaczej, no to... Tak. Jak ktoś będzie mówił za dużo o Chrystusie, to go mogą też nazwać. Właśnie, mogą go nazwać. I wtedy też już nazywali takich ludzi, którzy... Za dużo mówili o Chrystusie I w dziejach apostolskich czytamy Jak ci ludzie byli nazywani Stwierdziliśmy, że człowiek ten Mowa tu o apostole Pawle Jest przywódcą sekty nazaryjczyków Szerzy zarazem i wzbudza niepokój Wśród wszystkich Żydów na świecie Ten apostoł Paweł Ten wielki, mądry, znający Pismo Święte Apostoł Paweł Naraz nazwany jest przywódcą sekty Musiał się czuć Nie wiem jak, bardzo niedobrze Zresztą to nie tylko Chodziło o nazwę, bo groziła mu śmierć Teraz gdy patrzymy dalej Sam Chrystus, gdy przyszedł na ziemię Jako człowiek, urodził się w rodzinie żydowskiej Wychowywał się w rodzinie żydowskiej Chodził do żydowskiego kościoła A co stało się później Gdy rodzina i sąsiedzi zobaczyli Że naraz Chrystus zaczął mówić inaczej Zaczął głosić inaczej w Ewangelii Marka, rozdział 3, wiersze 20-21 Czytamy coś na ten temat I poszedł Chrystus do domu I znów skromadził się lud tak, iż nie mogli nawet spożyć chleba A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić Mówili bowiem, że odszedł od zmysłów Mówili, że się coś z nim stało Gdy, czy zmienił wiarę? Mówili o Chrystusie, że odszedł od zmysłów tak, kolejny raz bym chciał podkreślić, że w tamtym czasie ludzie byli bardzo przywiązani do tego, w co wierzą. Oczywiście to, w co oni wierzyli, otrzymali od Boga. Zostało to objawione przez Mojżesza i, i Żydzi po prostu trzymali się tego mocno, ale Jezus, który jest Bogiem, przyszedł do ludzi z nowym poselstwem, z nowym przymierzem i że teraz, Chrystus nie zmienił wiary. Tak, że Jezus nie zmienił wiary, ale mówi coś, co jest praktycznie przeciwne temu, co było wcześniej. Dlatego, że tamto, w tamtym ludzie nie wytrwali. Dlatego Bóg posyła coś nowego. Nowe przymierze, które będzie trwało na wieki. Jednak tutaj mówimy, że, że większość ludzi myślała, że Jezus odchodzi od zmysłów. Są jednak ludzie, czy byli ludzie, którzy poszli za Jezusem. Tak. Właśnie w tej samej Ewangelii Marka Ja przeczytam jeszcze jeden urywek Rozdział 6, wiersze 2 i 3 O Chrystusie Jego działalności, gdy ludzie Bardzo byli zaskoczeni A gdy nastał sabat, Chrystus zaczął nauczać W synagodze, a wielu słuchaczy Zdumiewało się i mówiło Skądże to ma? I co to za mądrość Która jest mu dana? I te cuda, których dokonują Jego ręce, czy to nie jest ówcieśla, Syn Marii Brat Jakuba Józesa i Judy, i Szymona, a jego siostry, czy nie ma ich tutaj, u nas? I gorszyli się nim. A więc to, co, co mówiłeś, że właśnie Chrystus a, zaczął swoją misję. I... Zwróćmy uwagę, jak wielkim niebezpieczeństwem jest przywiązanie do tradycji, jak, jak wielkim niebezpieczeństwem jest przywiązanie do jakichś schematów. Jest napisane, że i ludzie to widzieli, jak wielkie cuda Jezus czynił, jak wielkich cudów Jezus dokonywał. Mimo to nie chcieli w Niego wierzyć. Dzisiaj Bóg jest taki sam. Bóg czyni cuda również. I ludzie są tacy sami. Bóg cudu czyni w moim życiu, mojej żony życiu. Bóg czyni cuda nadal. Ale jednak ludzie tak... tak Reagują tak samo. Tak samo. Reagują tak samo, bo ludzie się nie zmienili. Zresztą tak jak i Pan Bóg się nie zmienił. Żarego życia pociąg twój wieziecie. Każdego dnia na nowo pytasz go, dokąd pójdzie. Tak wielu ludzi jedzie z tobą w pociągu tym i każdy cieszy się, że jedzie, choć nie wie gdzie. Lecz z niego wyjść i pociąg z niego? Odbiega, on wiecie cię, Choć wielu ludzi jedzie tam, ty ty dziś i więcej już nie idź Dlaczego mam zatracić swoją duszę? Wysłuchaj Boga i o mnie. Od dzisiaj już inaczej. I śmierci zawrócił mnie On dał mi poznać, że w kierunku jechałem Więc w ogóle uwierzyłem, a dzisiaj zrób to Ty Lecz Ty z Niego wyjść i pociąg z Dlaczego nas zatracić swoją duszę? Wysłuchaj Boga i Obie. Od dzisiaj już inaczej będziesz żyć, bo Jezus podróż zabiera Cię. I Ty z niego wyjdź i pociąg z niej, bo do piekła on wierzy Cię. Boś wielu ludzi jedzie tam, Ty wysiądź dziś i więcej już nie jedzi. Dlaczego nas zatracić swoją duszę? Dzisiaj się na Maria była Żydówką, gdy poznała swojego Zbawiciela Chrystusa, czy zmieniła wiarę? Czy Maria zmieniła wiarę? Gdy poznała i zobaczyła, kim jest Chrystus, coś powiedziała. I czytamy o tym w Ewangelii Jana, rozdział 2, wiersze 3 do 5. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego, nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział, czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie Chrystus był jej dzieckiem I naraz Maria widzi Chrystusa inaczej? Maria urodziła się jako Żydówka I przestrzegała wszystkich żydowskich obyczajów Wtedy już Wcześniej oczywiście przez to jak e, Michał Anio zwiastował jej, że porodzi syna Później w sytuacji z Elżbietą To, co się działo w jej życiu Ona rozważała to wszystko w swoim sercu I wiedziała, że Jezus jest Bawicielem. Oczywiście cały plan zbawienia i, I to, co Jezus uczynił Dopiero zrozumiała, kiedy Jezus umarł Na krzyżu zmartwychwstał i wstąpił do nieba Ale ona już wtedy wiedziała, że należy słuchać Jezusa i Jego słów A kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał uwierzyła w Niego tak jak jego jak, bracia, i, jak siostry, jego bracia i, i siostry i cała rodzina, że On jest tym, który przyszedł ją zbawić niesamowite prawda tak, tak. tak było 2000 lat temu, tak było w ciągu 2000 lat, a czy teraz jest inaczej może znasz kogoś w swojej rodzinie, wśród znajomych, kto zmienił wiarę, bo uwierzył w Chrystusa bo zawierzył Chrystusowi jak zareagowała jego rodzina, jak zareagowali znajomi czy jest to coś Nienormalne Właśnie w Ewangelii apostoła Mateusza, rozdział 10, Chrystus jakby nam wyjaśniał, że to się będzie działo, że tak będzie się działo. Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, z synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Są tu mocne słowa, są tu bardzo mocne słowa, kiedy w rodzinie y, ludzie zostają skłóceni, kiedy w rodzinie ludzie walczą, dlatego że ktoś w rodzinie, Poszedł za Chrystusem, zaufał Chrystusowi Zawierzył za Chrystusowi Jest to, jest to brzmi ja, ja to pamiętam, jak pierwszy raz to czytałem To myślałem, coś tu jest nienormalne Albo ja tu nie rozumiem czegoś Albo, albo jest tu pomyłka No jak może ten Chrystus Który przyszedł przynieść pokój Pisze, że przy, nie przyszedł przynieść pokój Tylko miecz jest to, jest to niezwykłe, ale to jest Teraz rozumiem, że to jest jakby prawidłowe, jest to normalne co najmniej normalne, tak reagują ludzie znam małżeństwo gdzie żona gdy mąż ją zdradzał z innymi kobietami pogodziła się z tym, po pewnym czasie pogodziła się z tym, ale kiedy dowiedziała się, że, że mąż powierzył swoje życie Chrystusowi, nie może się z tym pogodzić znam taką historię też, że matka, kiedy jej córka poszła za Chrystusem i Zawierzyła Chrystusowi powiedziała, że wolałabym cię widzieć na ulicy jako prostytutkę niż to, co ty zrobiłaś. Znam również osoby, gdzie a, powiedzmy sytuacja, że, że, że chłopak był narkomanem. A kiedy przyjął Jezusa i został uzdrowiony i już nie bierze, rodzina się go wyparła. Również ja słyszałam o sobie, kiedy moje małżeństwo było zupełnie rozwalone w gruzach. Kiedy oddałam życie Jezusowi, moje małżeństwo zostało naprawione. Usłyszałam, że lepiej było, żeby to małżeństwo nigdy się nie poskładało, jeżeli tą drogą, którą, do której doszło. Także czasy się zmieniają, jak ludzie mówią, ale ludzie się nie zmieniają. Sytuacja się powtarza. 2000 lat temu tak było, przez 2000 lat temu tak było. Jest tak nadal obecnie. I już dwa tysiące lat temu Tych co głosili Chrystusa jako jedyną drogę do Boga Do zbawienia, do życia wiecznego Nazywano sektą, czy teraz jest inaczej Sam Chrystus przewidział to I mówił, że tak będzie I w Ewangelii Jana, rozdział 16 Mówi Chrystus To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze Wyłączą was synagogi Owszem, nadchodzi godzina W której każdy, kto was zabije Będzie sądził, że oddaje cześć Bogu a więc są to słowa znów, słowa samego Chrystusa, który, przy, który przewidział, który wie, że tak będzie i że właśnie tak jest. Wow, jakie mocne słowa. Tak. I historia bardzo wyraźnie pokazuje, że wielu chrześcijan, wielu ludzi, którzy poszło za Jezusem, zginęło, a ludzie, którzy ich zabili, to byli ludzie przywiązani do jakiejś religii, do jakiejś tradycji i oni rzeczywiście uważali, że spełniają służbę Bogu dzisiaj jest to nadal aktualne. Tak. Bo nie zmienił się Pan Bóg, bo nie zmienił się Chrystus i ludzie są tacy sami. I idąc dalej za słowami apostoła Pawła, którego nazwano kiedyś przywódcą sekty, dzisiaj e, możemy powiedzieć e, cytując dzieje apostolskie. Może przeczytaj, Aniu, ty jest wiersz 14. To jednak wyznaję przed Wami Według drogi, nazywanej przez nich sektą, służę Bogu moich ojców, wierząc we wszystko, co napisane zostało w prawie i u proroków. A więc jest to nadzieja dla nas, dla wszystkich, którzy poszli za Chrystusem, że nawet gdy ktoś nie rozumie nas, nawet, nawet gdy ktoś nazywa nas sektą, służmy Bogu, Bogu naszych ojców, wierząc we wszystko, co napisane jest w Piśmie Świętym. I... Można dzisiejszą edycję spowentować w ten sposób, jeżeli a słuchacze myślą, że zmieniliśmy wiarę, to jak Paweł powiedział, wierzymy we wszystko, co jest napisane w Pismie Świętym. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, który jest jedyną drogą, prawdą i poznaliśmy Go jako z naszego Zbawiciela. zmienił nasze życie, tak jak zmienił życie Pawła i nie ma innej drogi, którą moglibyśmy iść. To nie jest zmiara wiary, Ale po prostu uwierzyliśmy w Niego Zaufaliśmy Mu i poszliśmy za Nim Tak i to ma odbicie To musi mieć odbicie dookoła Bo życie człowieka Który zawierzy swoje życie Chrystusowi i Pójdzie za Chrystusem nie jest łatwe Inni będą mu dokuczać A nawet prześladować Oczywiście należy być ostrożnym Bo wokół nas istnieje dużo sekt Które próbują zaciągnąć nas Nie do Chrystusa, ale do swojej organizacji Potrzebna jest ostrożność ale tam, gdzie jest żywy Chrystus, Jego Słowo, Jego nauka, tam jest właśnie prawda, tam jest droga i tam jest życie. Na pewno nie warto zmieniać nic dobrego na cokolwiek złego, ale na pewno warto zamienić jakąkolwiek wiarę na wiarę w Chrystusa. Na pewno warto zawierzyć Jemu, Jego Słowu. Na pewno warto zaufać całe swoje życie tu na ziemi, tam w wieczności, temu, który mówi, nie zostawię was, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. Dziękuję Józefowi, dziękuję Ani za udział. Dziękujemy. Dziękujemy.